Na kominku ogień tłonie syczy sykiem smolnych szczap. Przed kominkiem grzeje dłonieł odrażający drap. Dobre Boże, tram się o tram. odrażający drab. Że co? Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i buh, buh. Poznamieniam na gotówkę obywateli dwóch. Weźmie, wyjdzie i Bóg buh, obywateli dwóch. Dwóch. Palenisku i w zakokie pójdę, w karczmie sączy dzban. Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia planu. Tu dwa trupy, a tu dzban. Nie do przyjęcia plan. Proszę. Jak wy dzban, to jeście rym karczmaża dzbanem w łeb. Karczmażową zaś po pieście łasą na pieściot lep. Jego pójstym dzbanem w lep, a ją na pieściot lep. A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dwu Przez płonącą tam sośninę zasyczą stotu. E sykną dusze ofiar dwu, pstotu, pstotu Syk usłyszy ten, co trzeba, co już na mnie oko ma. I za probatą nieba wykopie trupy dwa Co na draba oko ma, wykopię trupy dwa Porany od tej chwili już do stryczka, bliziuteńko jak przesień. Prawie nie tkwi w złych nawyczkach i póki czas się zmieni. Dinda, Dinda stryczka, cień. Więc póki czas się zmieni. Chwileczkę.